x Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Podstawowym wyposażeniem notebooka jest dziś kamera internetowa, bo notebook to także narzędzie komunikacji. Dostęp do internetu jest na tyle dobry, że korzystanie z połączeń wideo jest możliwe niemalże na terenie całego kraju. Łukasz Pilarczyk, Creative. Warto dokupić sobie kamerę internetową, ale wybrać taki model, który jest dedykowany do notebooka. Te kamerki są bardzo małe, mają wygodne zaczepy do montowania na ekranie. Często wyposażone są również w mikrofon zewnętrzny, który zaczepiamy do ubrania. Kiedy jesteśmy gdzieś w głośnym środowisku, są modele wyposażone we własny mikrofon, ale warto zwrócić uwagę tylko na temat, Modele, które mają systemy poprawiania jakości dźwięku, tak jak Livecam Voice, gdzie w kamerę wbudowane są dwa mikrofony, oraz odpowiedni system analizy dźwięku, który oblicza kierunek dochodzenia naszego głosu. I wszystko, co znajduje się poza tym kierunkiem, jest wycinane. Wszystkie dźwięki, które są pod innym kątem, są już wyciszone, przez to słychać tylko nas. Myślę, że wiele z dzisiaj znanych nam urządzeń peryferyjnych będzie tak ewoluowało, aby właśnie móc pracować z notebookiem, aby nadawały się do podróżowania, żeby wygodnie było je używać właśnie razem z notebookiem. Już widać taki trend, że te urządzenia będą coraz mniejsze, coraz lżejsze i coraz częściej działające bez sterowników, tak aby wygoda używania poza domem była jak największa, żeby zabierało nam to jak najmniej czasu, uruchomienie obrazu, uruchomienie jakiegoś dodatkowego dźwięku, czy lepszego sterowania notebookiem. Był to XFY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.